to są informacje Polskiego Radia 24. Wybory parlamentarne na Węgrzech. Ich przebieg z uwagą śledzi Komisja Europejska. Do jutra Korea Południowa, we wtorek Japonia. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Azji. Ukraina i Rosja oskarżają się wzajemnie o naruszenie rozejmu. Został on wprowadzony w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Minęła 11. Radosław Siennicki, zapraszam. Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Większość sondaży wskazuje, że zwycięży w nich opozycyjna partia TISA. Na taki scenariusz liczy Komisja Europejska. Konflikt na linii bruksela budapeszt narastał od dawna, ale ostatnie miesiące jeszcze bardziej zaogniły spory. Przedstawiciele komisji wprawdzie oficjalnie unikali komentarzy na temat sytuacji na Węgrzech w trakcie kampanii wyborczej, ale nieoficjalnie wiadomo, że liczą na zmianę kursu władz w Budapeszcie. O szczegółach Beata Płomecka.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 O 22 w Polskim Radiu 24 startuje węgierski wieczór. W naszym studiu będziemy gościć ekspertów, którzy na gorąco będą komentować wyniki wyborów. Nie zabraknie także relacji naszych wysłanników. Premier Donald Tusk jest już w Korei Południowej. Jutro spotka się z przedstawicielami tamtejszych władz oraz biznesu. We wtorek poleci do Japonii. Celem obu wizyt jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Od początku świątecznego zawieszenia broni na Ukrainie Rosjanie naruszyli je już prawie 2300 razy. Jak informuje ukraiński sztab generalny, od wczoraj od godziny 15 Rosjanie przeprowadzili prawie 30 akcji szturmowych, niemal pół tysiąca ostrzałów oraz niespełna 1800 ataków dronowych. Rosja zarzuca tymczasem wojskom ukraińskim, że to one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni dokonały prawie 2000 jego naruszeń. Wielkanocny rozejm ma obowiązywać do końca dnia. W przypadku poważnego kryzysu Polska może zostać bez leków. Jak wynika z raportu opracowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, suwerenność lekowa Polski wynosi zaledwie 32%. Oznacza to, że pozostałe 68% leków jest importowane z zagranicy. Polska wypada słabo w tym aspekcie na tle wielu innych państw Unii Europejskiej, mówi prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopyć. Widzimy, że inne kraje potrafią postawić mocno na produkcję i zwiększać ją. Takie kraje jak w ostatnim pięcioleciu, jak Grecja, Słowenia i Irlandia. To są kraje, które najmocniej wzrosły i które wielokrotnie przewyższają produkcją wielkość swojego rynku. Czyli mają potencjał, żeby w momencie kryzysu zaopatrzyć swój rynek jako pierwszy i zrobić to kompleksowo, także w te leki krytyczne. Rozwój własnej produkcji leków ma też duże znaczenie w dobie trwających konfliktów. Wojna na Bliskim Wschodzie i niepewność rynkowa może spowodować problemy w łańcuchach dostaw. Własne fabryki mogłyby rozwiązać ten problem. Od jesieni, między godziną pierwszą a piątą w nocy, ruch na lotnisku w Poznaniu będzie ograniczony do minimum. Ławica będzie drugim po lotnisku Chopina portem lotniczym w Polsce z ciszą nocną. Zmiany nie oznaczają jednak, że lotnisko będzie zamknięte. Nowe przepisy to ukłon w stronę mieszkańców okolic lotniska, mówi prezes portu lotniczego Grzegorz Bykowski. Zdecydowaliśmy się wprowadzić to ograniczenie po to, żeby zlikwidować ten najbardziej uciążliwy hałas w środku nocy. Dozwolone będą jedynie loty państwowe i ratunkowe, a także lądowania awaryjne i opóźnione operacje. W godzinach ciszy nocnej przewoźnicy nie będą mogli planować lotów do i z Poznania. Obecnie to kilka operacji na dobę dodaje rzecznik Portuławica Marcin Wesołek. Wraz z nadejściem tego absolutnego piku przewozowego, czyli lipiec-sierpień, tych operacji, które odbywają się w środku nocy, jest nieco więcej. Przewoźnicy, którzy takie operacje na poznańskim lotnisku prowadzą, zostali już poinformowani o tej zmianie. Cisza nocna na lotnisku w Poznaniu zacznie obowiązywać od 25 października. O czym mówił Maciej Szafer? To były informacje Polskiego Radia 24.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 bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, cyfra 20 będzie w tej audycji padać często, choć mam nadzieję, że nie za często, bo życie biegnie do przodu i 20 to cyfra właściwie już miniona, 20 lat kolektywu Sputnik Fotos. To wystawa, która została właśnie otwarta w Muzeum Fotografii w Krakowie zaledwie y, tuż przed weekendem, także my, proszę Państwa, mamy dzisiaj przyjemność gościć Martę Szymańską, kuratorkę tejże wystawy w Krakowie, Witam Cię, Marta, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. A z nami w studiu również Jan Brykczyński. Witam Cię bardzo serdecznie, Janku. Dzień dobry, dzień dobry. Fotograf. Marta, kuratorka. I w tym duecie będziemy opowiadać kolektywnie o 20 latach e, działalności e, kolektywu Spódnik Fotos. 20 lat to bardzo dużo, ale ja powiedziałam w zapowiedzi, że e, ta cyfra będzie często padać. Ale też będziemy mówić o przyszłości kolektywu zapewne, o planach. Janek Brykczyński nam może coś tu zdradzi. Tymczasem świętujemy 20 lat z wystawą w MUFO w Krakowie. Marta, czy trudno było na jednej wystawie zebrać tylu artystów i 20 lat pracy jednego z najważniejszych kolektywów w Europie Środkowej ostatnich czasów? Tak, to, to było bardzo trudne, dlatego mm, nie tylko dlatego, że to jest 20 lat, oczywiście to jest e, imponująca cyfra, imponujący wiek, e, ale też dlatego, że działania Sputnik Fotos są bardzo różnorodne, rozpoczynając e, od pierwszych e, fotoreportaży bardzo klasycznych przez działania partycypacyjne, aktywistyczne, jeśli chodzi o formy, to mamy tam i fotografie, i wideo, i audio, i działania partycypacyjne. Więc ujęcie tego wszystkiego w jedną wystawę było naprawdę dużym wyzwaniem. To, co na pewno pomogło, to jest to, że zaczęliśmy pracować nad wystawą trzy lata temu. To znaczy, Czyli mieliśmy... taki jest czas. To bardzo ciekawe. Może zatrzymajmy się na moment. Powiedzmy Państwu... O tym samym procesie, przez chwilkę tylko, trzy lata pracuje się z artystami, żeby przygotować wystawę. To jest rzeczywiście tak duży projekt, który wymaga pracy, koncepcji, a potem no, właściwie zapełniania ścian, w, akurat w tym wypadku w Muzeum Fotografii w Krakowie. Jak to jest? My akurat pracowaliśmy 3 lata. Można wystawę zrobić krócej, natomiast zdecydowaliśmy się na taki długi proces po to, żeby wspólnie przyjrzeć się wszystkim projektom. Ten proces zaczął się w momencie, kiedy zaczęliśmy publikować takie, takie magazyny online, które można znaleźć na stronie sputnikfotos.com dotyczące działania Sputnik Fotos, dotyczące historii. I to był taki proces, przez który wspólnie przechodziliśmy, porządkując wszystko to, co przez 20 lat Sputnik Fotos, Fotos się działo, zlecając także teksty, które krytyczne, które też poszerzały nam tą perspektywę. Więc... Można wystawę zrobić krócej, natomiast tutaj zdecydowaliśmy się, żeby, żeby rzeczywiście poświęcić te trzy lata oczywiście w różnym, na różnym poziomie intensywności i razem doprowadzić do tego momentu, kiedy jesteśmy, kiedy otwieramy wystawę. Powiedz Marta, czy ta wystawa jest zrobiona chronologicznie, że mamy początek Sputnika, kolejne osoby, które współpracowały? Może wymieńmy te osoby, które są bohaterami dzisiaj, ale powiedzmy też o tym, co było wcześniej. Ile to nazwisk? A obecnie Sputnik Fodo stworzy siedem osób. To są Jan Brykczyński, Adam Pańczuk, Rafał Milach, Michał Łuczak, Karolina Gębara, Agnieszka Rajs oraz Marzena Michałek-Dąbrowska, która pełni rolę koordynatorki działań kolektywu. Natomiast przez działanie kolektywu przewinęło się przez te 20 lat dodatkowo, Janek pomóż mi, około 10 osób chyba, prawda? Tak, tak, myślę, że, że znaczy z takich członków Sputnika, natomiast współpracowaliśmy też z bardzo wieloma artystkami i artystami w trakcie różnych projektów. To wrócę do Marty, a potem zapytam kombatanta Janka Brynkczyńskiego, jak się czuje po tych 20 latach. Marta, pytałam cię o to, czy to chronologia zadecydowała że, o kształcie narracji wystawy, czy mieliście jakiś inny pomysł, na przykład tematycznie pokładać te zdjęcia? Wystawa nie jest ułożona chronologicznie, to znaczy... Mm pozwala na przyjrzenie się 20 latom działalności Sputnik Fotos i jednocześnie pozwala także rzucić okiem na 20 lat zmian w fotografii, ponieważ Sputnik Fotos bardzo aktywnie ten krajobraz polski, ale też międzynarodowej fotografii współtworzyli. To też jest taki czas, kiedy bardzo dużo zmieniło się w tym medium, więc to wszystko można zaobserwować, więc to na pewno jest wystawa ciekawa nie tylko dla osób zainteresowanych działaniami Sputnik Fotos, ale też w ogóle zainteresowanych zainteresowanych fotografią. Natomiast wystawa nie została ułożona w sposób chronologiczny. Pracuje, pracowaliśmy wokół czterech tematów i te cztery tematy tworzą taką oś wystawy. Janku, pytanie do ciebie, to on, ono już troszkę padło, ale chciałam zapytać o ten kombatancki y, wymiar y, Sputnik y, Fotos. Y, y, jak to jest dla ciebie, jak to jest dla artysty też, który no jednak jak nam się wydaje ma pewną indywidualność i nagle y, zaczyna pracować wspólnie z innymi kolegami, koleżankami, każdy z was jest inny. Co oznacza kolektyw w, w, w twoim rozumieniu? No mi się wydaje, że w takim działaniu kolektywnym w ogóle jest pewnego rodzaju magia. Może od tego tak bardzo ogólnikowo zacznę. To znaczy ono z jednej strony ma w sobie jakiś taki chyba bardzo naturalną naszą społeczną potrzebę działania wspólnego i, i łączenia sił która akurat na polu sztuki chyba dosyć rzadko się, się akurat realizuje, a wydaje mi się, że, że jest, w tym, no jest w tym po prostu ogromna, ogromna siła na, na bardzo wielu, wielu poziomach. I, i myślę, że, że tak jak właśnie bardzo często też, też rozmawiam z, z moimi studentami, rozmawiamy właśnie o, o kolektywach, o takim zrzeszaniu się, jest to na pewno kwestia odpowiedniego czasu i spotkania odpowiednich osób, które podzielają też taką myśl o tym, że można by coś zrobić wspólnie, że nie tylko na, na siebie grać, tylko, tylko właśnie na jakąś, stworzyć jakąś, jakąś platformę do współpracy, wymiany, do wspierania się która no, jest ogromna wartość dodana po prostu takiej, takiej wspólnej pracy na bardzo wielu płaszczyznach. To rzeczywiście trudno, trudno nawet tak, bo to jest i zarówno organizacyjnie, ale to jest, ale to jest oczywiście wsparcie naszej indywidualne więzi między nami. To jest, to jest kwestia też promocyjna później. No, na bardzo wielu, wielu płaszczyznach rzeczywiście ta, ta współpraca nasza też nam, nam bardzo wiele, wiele dróg po, pootwierała. Mm, więc, więc to jest, no, z mojej perspektywy rzeczywiście to była wspaniała, wspaniała możliwość takiego spotkania z takimi osobami i, i, i to, że zdecydowaliśmy się stworzyć taką grupę no i przez tyle lat ją, ją też, też prowadzić. Myślę, że po prostu byśmy byli w na miejscu dzisiaj też indywidualnie jako, jako artyści, gdyby, gdyby nie ta wspólna praca no bo to nie zmieniło twojego podejścia do fotografii. Powiedzmy, przez chwilę zatrzymajmy się przy twoich fotografiach, nawet tych fotografiach, które są pokazywane na wystawie w MUFO. Łatwo rozpoznać twój styl. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, proszę państwa, idąc tutaj do studia, rozmawialiśmy o wystawie Janka Berekczyńskiego, którą kiedyś, kiedyś oglądałam w galerii Lajka w Warszawie, bardzo wzruszające takie tematy dotyczące życia wiejskiego. No, nie jesteś fotografem, tak jak ostatnio Rafał Milach, który bierze udział w, w, w protestach, który się no, gdzieś spełnia w tym pokazywaniu aktywistów życia ulicy w, w, w tego rodzaju kontekstach. Da, daleko wam jest wizualnie, artystycznie do siebie a jednak to działa. Powiedzmy, jakie prace pokazujesz na wystawie? Wiesz co, to, to właśnie jest ciekawe, że, że, że te połączenie właśnie naszych różnych, różnych perspektyw, znaczy może inaczej, że, że taki kolektyw tworzy pewną taką platformę dla, dla wspólnej pracy i, i od początku naszym założeniem było to, że chcemy działać w taki sposób, który umożliwi każdemu z nas, każdej z nas indywidualne działanie, działanie, rozwi rozwijanie w zupełnie wolny sposób własnej twórczości, która jednocześnie będzie w jakiś sposób rezonowała z, z, z, z resztą, więc tutaj e, i mieliśmy momenty, kiedy te nasze prace były bardzo podobne, bardzo zbieżne i, i cały projekt na Terytoria właśnie na tym bazuje, na takim bardzo dużym podobieństwie też wizualnym naszych prac. Ale mieliśmy takie projekty, gdzie te nasze praktyki się zupełnie rozjeżdżały, a a jednocześnie ta tematyka była była wspólna i, i myślę, że, że ta wystawa, wystawa w Mufo jest takim, takim przykładem też pokazania, jak, jak ten nasz głos może różnie, różnie wybrzmiewać, a, a jednocześnie właśnie ze sobą tworzyć jakieś właśnie nowe, nowe konteksty i, i jako, jako całość tworzyć bardzo ciekawą całość. Więc ja, ja akurat na wystawie w Mufo pokazuję kilka starszych projektów, takich z, z z naszego pierwszego projektu At The Border, gdzie fotografowaliśmy osoby nielegalnie pracujące w, w Polsce. Więc to był taki pierwszy nas, taki bardzo, bardzo reporterski, właśnie wtedy bardzo zaangażowany społecznie projekt. Ja fotografowałem wtedy taką Białorusinę Temaszę, która, która w Polsce tutaj nie, nielegalnie pracowała. Później pokazuję właśnie wspomnianą przez ciebie serię, serię Bojko. Też taki bardzo, bardzo klasyczny, klasyczny dokument. I pokazuję też taką instalację, właściwie dokumentację takiej instalacji mojej, którą ostatnio, ostatnio pokazywaliśmy też na wspólnej naszej wystawie w, w Utrechcie, w, w Fotodoc, gdzie się odnoszę do współczesnej zagrożenia, czy, czy poczucia zagrożenia współczesnego wojną, którą które sam też doświadczam i, i, i ta instalacja od, od, od jakoś ten odzwierciedla ten, ten mój lęk, czy mierzenie, mierzenie się z nim. Także, także, no tutaj też, też są różne tematy i różne, różne podejścia. Natomiast no wydaje mi się, że ta, tą osią rzeczywiście naszej pracy w dużej mierze była zawsze kwestia jednak tego, gdzie jesteśmy w tej Europie Centralnej i ta, i ta historia i ten jednak ten wielki, wielki brat ze, ze wschodu, który, który, który odcisnął tutaj i, i piętno i dalej, i dalej odciska, gdzieś, gdzieś jednak jest takim i wspólnym dziedzictwem dla Sputnika, stąd w ogóle Sputnik i jego nazwa, a a, a, I dalej dalej nam, nam, nam towarzyszy. Oczywiście zmieniają się konteksty, zmienia się, zmienia się bardzo sytuacja, ale, ale nasze zainteresowanie tą tematyką pozostało. Czy pamiętasz skąd nazwa Sputnik? Burza mózgów? artystów, którzy go tworzyli. Sputnik to dookoła ziemi krąży właściwie, więc wy, wy się koncentrujecie tutaj bardziej. Ten reflektor waszych zainteresowań pada na naszą część globu. Tak, ale Sputnik to także towarzysz podróży. E, wiesz, to, to znaczy to, to, to było kwestia tego, że na początku na początku to, kolektyw współtworzyło kilkanaście osób z całego regionu. E, no i okazało się, że takim wspólnym mianownikiem i wspólną tożsamością naszą jest jednak to, że byliśmy w, tych, w tym bloku, państw komunistycznych, więc, więc to był jakiś taki element naszej tożsamości, który no w tej chwili ta, ta nazwa jest, jest w jakiś sposób problemowa z wiadomych względów, no natomiast rzeczywiście ona się wtedy, wtedy odnosiła do, do tego wspólnego, wspólnego dziedzictwa. To rzeczywiście inne czasy. 20. 20 y, to liczba, o której dzisiaj wspominamy, bo 20 lat y, y, kolektywu y, Sputnik. Marta, czy ty jesteś dumna z tej wystawy? Jako kuratorka? Tak. Jestem z niej bardzo dumna. Jestem bardzo dumna, że... Y, Udało nam się stworzyć taką koncepcję, która z jednej strony nie pokazuje właśnie chronologicznie, czyli to nie jest taka klasyczna wystawa, tak zwana retrospektywna, tylko to jest wystawa, w której próbujemy dotknąć tego, co jest esencją Sputnik Fotos. to znaczy. Współpracy. I poprzez ten obie poprzez tę soczewkę współpracy e, przyglądamy się różnym działaniom Sputnik Fotos, ponieważ no, tutaj wymieniliśmy siedem osób aktywnie obecnie zaangażowanych w działania. Wcześniej było ich jeszcze więcej. Natomiast tutaj Janek już o tym wspominał. E, w obrębie tej orbity Sputnik Fotos znajduje się i znajd znajdowało przez te 20 lat no, setki osób. I współpraca jest taką podstawą nie tylko w ogóle samej idei kolektywu, ale wszystkich działań, które są dodatkowo realizowane przez Sputnik Fotos. Oni rzadko, rzadko kiedy, myślę, że nie ma, chyba przyglądaliśmy się tym projektom mhm. i nie ma żadnego wspólnego projektu, który byłby stworzony tylko i wyłącznie w obrębie Sputnik Fotos, tylko i wyłącznie przez oficjalnych członków Sputnik Fotos. Zawsze są zapraszani dodatkowi artyści, zawsze są zapraszani y, y, dziennikarze, pisarze, filmowcy, osoby, które przede wszystkim y, przynoszą y, inne punkty widzenia i y, myślę, że to właśnie nam się udało w tej wystawie uchwycić. Doskonałym przykładem naszej współpracy jest to, że siedzimy tutaj dzisiaj razem, bo Marta też jest, jest ze Sputnikiem od, od wielu wielu lat i wspiera nas zarówno kuratorsko, badawczo, promocyjnie, często dobrą radą i swoimi kontaktami i, i swoją ogromną, ogromną wiedzą i doświadczeniem. Więc ten rodzaj współpracy, który też trwa tak naprawdę od kilkunastu lat, jest jednym właśnie bardzo dobrym, jednym z przykładów tego, jak, jak bardzo wiele osób właśnie w, włączamy w nasze, w nasze działania i, i widzimy w tym niesamowite no, bogactwo i też byśmy po prostu no, nie, nie, nie mogli działać w jakiejś pustce bez, bez tych wszystkich powiązań. To bardzo pozytywnie brzmi dzisiaj w ten niedzielny poranek, że można razem, że to trwa długo i że w tym wymiarze artystycznym, który z założenia jest bardzo indywidualny, jednak potrafiliście znaleźć wspólną drogę. Teraz trudne zadanie trochę przed nami, bo chciałabym, żeby nasi słuchacze, zanim pójdą na wystawę, zanim odwiedzą Kraków, gdzie do 13 września wystawa wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos trwa, to chciałam, żeby sobie wyobrazili, Teatr to świat wyobraźni. Marta, czy ty mogłabyś nas troszeczkę poprowadzić przez wystawę z, w towarzystwie Janka, czyli przez kilka chwil powiedzieć jak to jest, wchodzimy i co? Jak ta wystawa konstrukcyjnie powiedziałaś, że praca trzyletnia, że bardzo dużo różnego rodzaju materiałów, nie tylko fotografii, ale o fotografii tu przede wszystkim rozmawiamy. Więc jak ty wprowadzasz widzę na wystawę, jak on wchodzi, to co? I tu trzy kropki, znak zapytania. No, zaczynamy w sposób zaskakujący, to znaczy obok tekstu kuratorskiego będzie można zobaczyć taką surową dokumentację kolektywnego życia, czyli to wszystko, co się dzieje na jakimś backstage'u i to wszystko, o czym zwykle nie wiemy i poznajemy Sputnik Fotos nie od tej strony artystycznej, od takiej bardzo ludzkiej i przyjacielskiej. Widzimy, jak jak te relacje się budowały, jak, jak przez te 20 lat zmieniali się fotografowie i fotografki, więc to jest taki, takie lekkie wejście w wystawę, ale jednocześnie wejście, które jakby jest bardzo, bardzo ważne, też pod, po, pokazuje ten bardzo ludzki i wymiar oraz wymiar związany ze współpracą na, no właśnie na takim zwykłym, przyjacielskim em, poziomie. No ale później przechodzimy już w przestrzeni wystawy do prac, które które pokazują, jak te 20 lat praktyki artystycznej zmieniało się. Bo rzeczywiście na wystawie, mimo tego, że ona nie ma układu chronologicznego, no to możemy zobaczyć prace od najstarszych, czyli od 2006 roku, po najnowsze, czyli te, które w 2026 są tworzone, czy zostały utworzone. Wystawa składa się z czterech części. W pierwszej części przyglądamy się różnym formom współpracy z bohaterem i tego, jak, jak bohater funkcjonuje w różnych projektach Sputnik Fotos i jak fotografowie i fotografki jakich metod używali, żeby w te relacje z bohaterem czy z bohaterką wejść. I tu są zdjęcia Janka na tej części wystawy, Masza, tak? Bo to bohaterka jednej z swoich pierwszych projektów jednego. Tak, tak zdecydowanie, tak. A w jaki sposób pokazać relacje między bohaterem a fotografem? J jak to się robi? Mamy tutaj do dyspozycji... Obrazy, Mamy do dyspozycji tekst, no i mamy do dyspozycji także relacje, które w, w które wchodzą pomiędzy sobą poszczególne projekty, więc te wszystkie narzędzia wykorzystaliśmy. Pokazujemy różne sposoby pracy z bohaterem. Do każdego z projektów mamy także krótkie, krótki, bardzo autorski tekst i to jest dosyć wyjątkowa, wyjątkowa rzecz, która została przygotowana specjalnie na na tę wystawę, więc można posłuchać głosu, głosów artystów. I, I tutaj mamy projekty, tak jak mówię, i te najstarsze, i najbardziej klasyczne, czyli dokumentalne fotografie Janka, Michała Łuczaka, ale też taka dosyć re rewolucyjna, czy może prze przewrotny sposób pracy z bohaterem, który wykorzystał Rafał Milach w projekcie Winners, gdzie wciela się w postać reżimowego fotografa. A, na, a na dru po drugiej stronie zupełnie projekty Karoliny Gębary, w których ona oddaje jakby głos swoim bohaterom i bohaterką i razem z nimi. Czy pozwala im samodzielnie opowiadać swoje historie. Więc tutaj ta pierwsza część daje taki pełen obraz tego, w jaki sposób ta, ten kontakt bohater, fotograf przez te lata się rozwijał. To mamy jeszcze drugą część, kolejną, tak? Czyli prowadzimy najpierw naszego widza, to znaczy wyprowadzicie waszego widza, a może tak bardziej precyzyjnie, poprzez pokazanie fotografów, co to znaczy kolektyw, kim ci fotografowie są. Potem pokazujecie bohatera, a następny element? Następny element związany jest z bardzo konkretnym projektem, z projektem Archiwum Straconych Terytoriów. I tutaj opowiadamy o, o współdzieleniu autorstwa. Ale myślę, że tutaj może Janek by opowiedział kilka słów. Projekt Stracone Terytoria był takim działaniem no, dla nas też też szalenie, szalenie ważnym i właśnie zmieniający trochę sposób naszego, naszego funkcjonowania właśnie przez wspomniane przez Martę dzielenie autorstwa, czyli to, że, że zdjęcia z naszych, pochodzące z naszych projektów z, byłych, z wszystkich byłych republik radzieckich. Zamiast być prezentowane jedno obok drugiego, czy projekty jedno obok drugiego w czasie wystaw, zostały zmieszane ze sobą, stworzyły w takie współczesne archiwum, z którego czerpali zaproszeni przez nas kuratorzy, budując różne, różne narracje, czyli taka wielość wielość narracji potem powstających z, z tego jednego, jednego archiwum. To bardzo ciekawe, proszę Państwa, nie zdążymy dzisiaj, to zawsze tak jest, że ja się zastanawiam, patrzę na zegar i mówię, ojejku, ojejku, to już koniec, a my jesteśmy jeszcze w połowie, bo można by było o sputnik fotos opowiadać, no, no co najmniej dwa dni, no 20 lat zmieścić w 20 parę minut, to jest trudno, ale bardzo się cieszę, że i Marta Szymańska, i Jan Byrkczyński znaleźli dla nas czas, to jeszcze tylko wasze zaproszenie. Za zaprośmy naszych słuchaczy do Krakowa. Marta? Zapraszamy do Muzeum Fotografii w Krakowie. Wystawa została już otwarta i można ją oglądać do 13 września. To mówiła kuratorka Marta Szymańska i ostatnie słowo artysta Jan Brykczyński. No i zapraszamy też bardzo na program towarzyszący. Wszystkie rozmowy wokół, wokół wystawy, oprowadzania i, i tak dalej. Proszę śledzić strony i social media i, i dołączać do nas. Bardzo się cieszę, że Muzeum Fotografii w Krakowie użyczyło swoich gościnnych progów właśnie kolektywowi Sputnik Fotos 20 lat, czekamy na następne 20 lat to może umówmy się już teraz że za 20 lat spotykamy się w Studio Polskiego Radia, robimy audycję rocznicową a Państwo wybierają się do Krakowa, żeby zobaczyć te wszystkie tropy, o których dzisiaj mówiliśmy. Jan Berekczyński Marta Szymańska i Wiadomska, dziękujemy za to spotkanie Dziękujemy. Dziękuję bardzo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 ków nawet 55% taniej w 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na bmw.pl. Zła okazje zanim znikną. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe suv Hyundai. Szczegóły w salonach i na hyundai.pl. po reklamie Jest godzina 11:31. Dość Polskiego Radia 24. Połączył się z nami pan dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute. Witamy panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, słyszymy o tym, że fiaskiem zakończyły się rozmowy pokojowe w Pakistanie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wsiadł do samolotu i odleciał stamtąd. Czy to oznacza fiasko tych rozmów, czy jeszcze bardziej poważnie zagrożone jest to zawieszenie broni, które obowiązuje na Bliskim Wschodzie? No właśnie, tutaj pewnie najbliższe godziny przyniosą odpowiedź na to pytanie, e Wiceprezydent Vance stwierdził, że faktycznie Amerykanie przedstawili swoją ofertę, przedstawili swoje czerwone linie i Iran miał ich nie przyjąć. Natomiast warto zauważyć to, co powiedział um, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, Bagei, który stwierdził, że przy tak skomplikowanej sytuacji po 40 dniach wojny raczej nikt się nie spodziewał, że po jednych, nawet bardzo długich rokowaniach one się zakończą od razu sukcesem. Więc być może jest to więc pewna wskazówka co do tego, że te rozmowy jeszcze będą trwały, będą być może po prostu kolejne tury tychże rozmów. Natomiast Pakistan miał wezwać do tego, żeby nie, nie, nie, nie zrywać zawieszenia broni, również inne kraje też do tego wzywają. No zobaczymy, czy, czy ono się utrzyma, czy, czy, czy to dalej będzie, czy powrócą, powróci po prostu wymiana ognia na, na pełną skalę tego, jaką mieliśmy przed ostatnim piątkiem. Natomiast, no to, to cały czas jest sytuacja otwarta. To, że ten, ten właśnie ta pierwsza runda, można powiedzieć, skończyła się niepowodzeniem, nie znaczy, że, że, na, że, koń, że na końcu te, tego dwutygodniowego zawieszenia broni, jeśli się ono oczywiście utrzyma, nie dojdzie do jakiejś formy porozumienia i obie strony uznają, że, że jest to satysfakcjonujące dla nich. Podobno z doniesień irańskiej prasy wynika, że te dwa punkty, o które tym razem miały się rozbić te rokowania, to jest kwestia cieśniny Ormus i sprawa irańskiego programu nuklearnego. Czy to jest tylko kwestia czasu, że strony dojdą do porozumienia w tych spornych dwóch kwestiach? Czy jednak to są takie sprawy, co do których tutaj trudno będzie o wspólne zdanie? No tutaj problemem jest chyba bardziej ryjański program nuklearny, bo Ayatollahowie zapewne nie chcieliby się pozbywać tak zaawansowanego programu, a dla Stanów Zjednoczonych to właśnie program nuklearny jest tym głównym celem operacji. Oprócz tego, żeby oczywiście spowodować przesunięcie Iranu w, tej, w tych ugrupowaniach w cudzysłowie oczywiście sojuszniczych i być może nawet próba, próba wyciągnięcia go z, z tego układu w którym jest teraz, czyli z Rosją Chinami i, i Koreą Północną. Natomiast no tutaj najważniejsze jest, jest właśnie zablokowanie irańskiego programu nuklearnego, bo atak na czy próba ataku na wyspy Chagos i bazę Diego Garcia pokazał, że Iran jest w stanie zbudować e, pociski balistyczne o takim zasięgu, które mogłyby sięgnąć terytorium. My w naturalny sposób skupiamy się na tych dwóch stronach. Tak. negocjacji, panie doktorze, czyli na Stanach Zjednoczonych i Iranie, no ale tutaj na pewno jest udział tych stron państw trzecich, Pakistan, gospodarz tych rokowań, Izrael, strona również tej, tej wojny rozpoczętej 28 lutego, no są jeszcze Chiny, jest jeszcze wspomniana przez pana Rosja, która chyba najbardziej zostaje na marginesie tego konfliktu, no ale Chiny, Pakistan, Izrael to są te kraje, o które... Turcja. Turcja, o które także należy pytać w tym całym procesie. Tak. I, i tutaj, jeśli chodzi o swoją tureckę, no to to jest rywalizacja regionalna między Izraelem a, a Turcją o, o, powiedzmy, prymat właśnie w, w regionie Bliskiego Wschodu. I tu mamy e, powiedzmy agresywne wypowiedzi prezydenta Erdoana o tym, że jeżeli Izrael będzie, no, dalej prowadził swoje operacje w Libanie, które dla strony irańskiej są no, podważaniem zawieszenia broni, to Turcja, e, cytuję, pokaże Izraelowi miejsce w szeregu. No a ponieważ Turcy prowadzą aktywną politykę w rejonie od wielu lat, więc no tego typu wypowiedzi też trzeba, też trzeba traktować poważnie. Oczywiście była natychmiastowa posta Izraela. Ważne jest też zaangażowanie Chin tutaj, dlatego że um, były doniesienia medialne o tym, że to właśnie Chińczycy za pośrednictwem Pakistanu, czy w uzgodnieniu z Pakistanu przygotowali ten pakiet rozmów i doprowadzili do tego, żeby obie strony usiadły do, do stołu rokowań, bo nie należy zapominać, że co prawda te dostawy ropy i gazu z Iranu dla Chin nie są, jakąś wie, wie, wie, wielką częścią. Chińskich, chińskich dostaw, bo to jest około 11-12% jeśli chodzi o ropę naftową, ale jeżeli dołożymy do Venezuela. tego... Wenezuelę. no to to już się robi około 20% dostaw, a Chiny muszą mieć 6-8 już supertankowców dziennie, żeby ich gospodarka mogła funkcjonować i tutaj takie, na co wskazuje, miała prasa chińska aktywne zaangażowanie się chińskich polityków właśnie w działania dyplomatyczne pokazuje, że to też dla Chin jest, jest kwestia ważna, a w tle cały czas mamy 14%. Maja i zbliżający się szczyt Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Odłożony, prawda? Z odłożony, na tak, wschodzie. Bo, Dokładnie tak. Więc tutaj obie strony, jak Amerykanie i Chińczycy się do tego szczytu poważnie przygotowują. Zresztą no, ta wojna jest, jest spatrywana w Waszyngtonie i w Pekinie pod kątem właśnie tej rywalizacji ich interesów. Do tego mamy interesy Tel Awiwu, gdzie najchętniej Izrael widziałby w ogóle zmiany reżimu Ajatollachów na jakiś bardziej nie, przyjazny lub co najmniej neutralny w stosunku do Izraela. No i mamy tutaj też interesy państw zatoki perskiej, która po ostatnich atakach z kolei sił yy, strażników rewolucji, no jednoznacznie wypowiadają się negatywnie o Iranie, czyli przeszły z pozycji takiej no, strategicznej niedookreśloności co do tego jak z Iranem postępują. Czasami była to yy, postawa konfrontacyjna, czasami była to postawa yy, bardziej koncyliacyjna, to w tym momencie mamy już jednoznacznie negatyw stanowiska i mamy nawet nawoływanie nieoficjalnie do Amerykanów, żeby misje skończyli w tym rozumieniu, żeby właśnie reżim Ejadolachów odsunąć od władzy. Więc tutaj dla Iranu sprawa nie jest aż tak prosta, jakby się wydawało jeszcze przed wojną. Do tego mamy poważne zniszczenia. Mamy jednak zmniejszone możliwości prowadzenia operacji wojskowych. No samo to, że Iran uciekł się do tej najcięższej, można powiedzieć, broni, jaką ma w swoim arsenale, czyli zablokowania ciesiny Ormus i uderzeń na infrastrukturę energetyczną i odsalania wody państw Zatoce Perskiej pokazuje, że zdolności do uderzeń masowych Iranu, do uderzeń w, w cele wojskowe zostały mocno ograniczone. No, no, Iran musi w tym momencie przejść na, na, na taktykę asymetryczną i uderzenia w, no, w infrastrukturę krytyczną innych państw. Proponuję panie doktorze, żebyśmy spojrzeli na tę wojnę i ten proces pokojowy, który no, w jakimś sensie trwa mimo tego wyjazdu dość ostentacyjnego J.D. z Islamabadu, żebyśmy spojrzeli na te wydarzenia właśnie z perspektywy tej amerykańsko-chińskiej rywalizacji. Bo jeżeli dać wiarę temu, że to Chińczycy wpłynęli na to, że rozpoczął się ten proces pokojowy, że zostało ogłoszone zawieszenie broni po tym słynnym wpisie Don Donalda Trumpa, o tym, że on zamierza w nocy zniszczyć cywilizację irańską, to by oznaczało, że to Chiny są w tej sprawie tą sprawczą stroną z jednej strony i to pod ich dyktando Amerykanie działają, no ale z drugiej strony to mogłoby też wskazywać na to, że to ich prężenie muskułów, że oni są zabezpieczeni energetycznie i to, co się dzieje w Zatoce, to nie wpływa na, na ich zasoby i możliwości funkcjonowania gospodarki. No, też mogłoby świadczyć o tym, że to było właśnie tylko takie czcze gadanie i że trzeba było podjąć kroki, żeby no, gdzieś zastopować ten kryzys, który się rozkręcał na dobre. Dokładnie tak. Mamy do czynienia z tą sytuacją, że wojna w Zatoce Perskiej Izraelsko-amerykańska przeciwko Iranowi pokazuje też realne zasoby mocarstw i ich pozycje, i ich zdolności również. No i stąd mamy właśnie możliwość wpływania na Teheran przez Chińczyków, no bo jest ta wieloletnia umowa o współpracy gospodarczej, dostarczaniu właśnie węglowodorów ze strony Iranu dla Chin z roku 2021. Z drugiej strony mamy presję amerykańską, no i mamy też pokazanie Chińczykom, że jednak część tych dostaw, które przechodzą przez Cieśniny Ormus też mogą być w przyszłości zagrożone. Zresztą w interesie Chin byłoby utrzymanie w tym momencie reżimu Jatollachów, ponieważ jest to swego rodzaju gwarancja tego, że w przypadku no właśnie jakiejś zawieruchy wojny na Indo-Pacyfiku, czy to w rejonie Morza Południowochińskiego, czy Tajwanu, czy, czy Japonii, no, te dostawy jednak nie będą blokowane w Cieśninie Ormus. Być może będzie problem z cieśniną Malakka. Po drodze do Chin są te dwa takie bardzo ważne punkty, które można stosunkowo łatwo zablokować i odciąć dostawy węglowodorów do Chin, więc to mamy pozycję chińską. Z drugiej strony na Amerykanie też nie, nie są do końca w stanie, e, biorąc pod uwagę determinację reżimu Ayatollahów, zmusić ich do tego, żeby usiedli do stołu rokowania bez właśnie takich potężnych uderzeń już na infrastrukturę cywilną e, Iranu, a tego też pewnie, pe, pe, pewnie nie, nie do końca chcą w tym momencie przeprowadzić, żeby zostawić sobie kilka szczebli jeszcze drabiny eskalacyjnej do wykorzystania e, w odpowiednim momencie. No i widzimy po prostu też takie, no, no właśnie, taką klasyczną dyplomację, polityce międzynarodowej, kiedy liczy się siła, kiedy liczy się nasz spryt, kiedy liczą się umiejętności każdego, każdego kraju, nieważne czy jest większy, mniejszy czy troszkę słabszy czy, silniej, czy silniejszy aktor. No i tutaj no... Te właśnie, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, no prężenie muskułów werbalne też ma swoje znaczenie, no bo to też próbujemy ukryć swoje słabości, pokazać swoje silne strony. Należy no też pamiętać jeszcze o jednym, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach czytane są dokładnie te same książki, jak między innymi Sztuka Wojny Sun Tzu i rady z tych starożytnych chińskich wodzów, no są, są przyswajane nie tylko przez Chińczyków, ale też przez Amerykanów, więc możemy niejako w czasie rzeczywistym obserwować aplikacje po tych porad, tak jak, tak jak to robią, no chyba na, na najbardziej sprawni w, w tym momencie operatorzy na świecie polityki zagranicznej. A propos sprawności w polityce zagranicznej i w dyplomacji, no to teraz otwiera się pole do działania dla Iranu. Ta elita irańska przetrzebiona, do, dokładnie mówiąc, no, po tych atakach rzeczywiście wymierzonych punktowo w najwyższych i najważniejszych urzędników tego reżimu, reżimu, no ale mimo to reżim przetrwał i podejrzewam, że są tam ludzie gotowi, żeby usiąść do tego 100 urokowań. J.D. Vance będąc w Budapeszcie mówił o tym, że rozmawiał z prezydentem Trumpem, który miał powiedzieć, że Irańczycy to są lepsi dyplomaci niż żołnierze. No to skoro nawet sam prezydent Trump tak o irańskich urzędnikach sądzi, to jak to może wpływać na ten proces pokojowy, który przed nami. No i co z Iranem w tej sytuacji? Bo najpierw słyszeliśmy o możliwości kompletnego zniszczenia tej cywilizacji, a teraz Iran wyrasta na tego, kto ma najwięcej asów w rękawie i kto jest tym głównym rozgrywającym w regionie, ale też no, po części na całej tej światowej szachownicy. Znaczy Iran w tym momencie wykorzystał to, czego się wszyscy obawiali, to znaczy blokadę cieśniny ormuz do tego, żeby lewarować swoją pozycję negocjacyjną i faktycznie te negocjacje są prowadzone, ale warto zauważyć jedną rzecz. Dwie osoby, o których Amerykanie mogli, że chcą z nimi rozmawiać. Abbas Arakci, minister spraw zagranicznych i Galibaw, czyli, no, powiedzmy, speaker... Parlamentu Marszałek, Irańskiego, Sejm, marszałek Sejmu Irańskiego, na, na, na nasz odpowiednik, e, mieli być wyeliminowani przez Izrael kilkanaście dni temu, bo pojawiały się w mediach informacje, że Amerykanie to zablokowali właśnie po to, żeby nie z kim rozmawiać. Więc to nie jest też tak, że że ci, no właśnie ci obecni liderzy Iranu mogą czuć się do końca bezpiecznie, bo jeżeli się okaże, że stawiają zbyt twarde warunki albo, albo właśnie nie można z nimi się dogadać, no to mogą być szybko usunięci i będzie trzeba szukać no, kolejnych liderów, bo, bo takiego scenariusza też nie możemy, nie możemy wykluczyć. Natomiast są no, nadzieją jeszcze taką dodatkową do tych rozmów, które no, być może będą wznowione, bo, bo, bo nie ma, nic nie wskazuje na to, żeby jednoznacznie obie strony już się Zerwały. No to jest również to, że zaczynają się bezpośrednie negocjacje Libanu z Izraelem, mm. czyli ten dodatkowy front wojny, który e, był wykorzystywany przez Iran do tego, że właśnie te, te, te agresywne ataki Izraela w, na Hezbollah miały zdaniem Irańczyków naruszać porozumienie o zawieszeniu broni. Być może też będzie jakaś forma zawieszenia broni, też jakaś forma negocjacji, no co oczywiście spowoduje, że no... W pewien sposób prosną szansę też tego, żeby, żeby te rozmowy się odbyły. Natomiast oczywiście Irańczycy są twardymi negocjatorami. E, potrafią e, przy stole dyplomatycznym walczyć o, o, o swoje racje. Mają w tym momencie swoje argumenty właśnie w postaci zamęcia Ciśny Armus, Właśnie w postaci tych asymetrycznych zdolności jak drony morskie. Jak niewielkie łodzie wyposażone w pociski rakietowe, które mogą skutecznie e, blokować. Czy sama groźba ich użycia już blokuje e, przejście, przez się rozbona na przykład rosną zdecydowanie koszty ubezpieczeń tych transportów. No i oczywiście tak to będzie dla, dla strony amerykańskiej wyzwanie, żeby, żeby te, te, te negocjacje przeprowadzić. No, myślę, że no, gorszymi oczywiście z, z punktu widzenia w ogóle Zachodu czy, Amery czy, czy Stanów Zjednoczonych negocjatorami byliby Turcy. No ale to jest dyplomacja, która wyrasta jeszcze z Imperium Osmańskiego i przeniosła tą, tą wiedzę, którą wówczas zakumulowano do, do współczesnej Turcji. Te rozmowy między Izraelem i Libanem to jest wynik nacisków amerykańskich? Biały Dom traci cierpliwość do na Netanyahu? Pana zdaniem? To nawet nie chodzi o utratę cierpliwości. To chodzi o to, żeby nie pojawiały się dodatkowe czynniki, które mogą być wykorzystane właśnie przez Iran do tego, żeby podważać te rozmowy pokojowe teraz toczące się, które... No, trwały w Islamabadzie. Być może będziemy świadkami kolejnych, kolejnych rund. No bo Izrael zaczął działać na własną rękę, no ale to jest wspólne przedsięwzięcie amerykańsko-izraelskie, z tym, że te Amerykanie są tą stroną mocniejszą. Nawet biorąc pod uwagę to, że mamy w Stanach Zjednoczonych silne robi, robi izraelskie w dużej mierze składające się z ewangelicznych chrześcijan, którzy popierają Izrael. No to tak czy inaczej teraz widać, że, że jednak no, dyplomacja amerykańska stara się realizować po prostu amerykańskie interesy to hasło America First wcale nie jest, nie jest pustosłowiem, jest, jest po prostu wdrażane w praktyce. Zresztą w świecie, w którym się w tym momencie znajdujemy, już transformującym się, ale y, pomału nabierającym kształtów, no to w zasadzie to ten, ten hasło First powinno dotyczyć każdego kraju. Bo, bo moi, moje państwo powinno być na pierwszym miejscu zawsze, ten interes powinien być zadbany. Wszystkie organizacje międzynarodowe, każde, każde forum, na którym się spotykamy powinno być wykorzystane jako narzędzie do tego, żeby skutecznie walczyć o swoje interesy. Bo tak niestety wygląda tradycyjna polityka międzynarodowa. Rosja się cieszy? Rosja się może cieszyć o tyle, że Rosjanie i, i całe zaplecze eksperckie, można tak powiedzieć, rosyjskiej władzy mówiło właśnie o tego rodzaju świecie, o tym świecie właśnie e, siły, rywalizacji mocarstw, e, dbania o, swoich, e, o swoje interesy. No bo Rosjanie nigdy tej maski w zasadzie nie zakładali, zawsze, zawsze uważali, że, że, że, że tak się realizuje politykę międzynarodowa. Ona była tak realizowana tylko oczywiście poza Rosją w białych rękawiczkach z, z większą uprzejmością, ale tak czy inaczej każdy o te interesy walczył. Rosja może się cieszyć na krótkie metę, no bo wzrosły ceny ropy, no bo częściowo zostały zniesione sankcje na, na e, sprzedaż rosyjskich węglowodorów, ale z drugiej strony Rosja traci kolejnego sojusznika na Bliskim Wschodzie, bo Iran po tej wojnie na pewno nie będzie w stanie pomagać Rosji w wojnie na Ukrainie, tak jak do tej pory, no bo będzie musiał odbudować własny arsenał, będzie musiał odbudować też częściowo swoją infrastrukturę. E, jest wypierana w związku z tym z, z Bliskiego Wschodu, no bo utraci Siła Syrię, no bo w tym momencie Iran jest no, wyłączony w, w, przez jakiś czas przynajmniej z takiej dużej e, rozgrywki. E, jest w tym momencie coraz bardziej zależna od Chin, no bo to Chiny stają się tym głównym oboż, e, dostawcą zaopatrzenia potrzebnego Rosji. jednocześnie. Klientem na rosyjskie węglowodory, no bo jeżeli skończy się ten miesięczny okres y, zniesienia sankcji na Rosję, to może się okazać, że na przykład Indie znowu przestaną kupować rosyjską ropę, bo na przykład dostaną tą ropę z Wenezueli czy ze Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie też mają w tym momencie e, takie możliwości. Więc y, krótkoterminowo oczywiście Rosja zyskuje, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej to już nie jest tak oczywiste. E, no i jeżeli faktycznie okaże się, że to Chińczycy. Y, mieli jednak swój udział w, w tych rozmowach pokojowych, albo włączą się jeszcze bardziej otwarcie do, do tego typu rozmów, no to okaże się, że głównymi aktorami na świecie są Stany Zjednoczone i Chiny. Rosja będzie musiała się pogodzić z rolą jednego z wielu mocarstw regionalnych, które, w tym, które wobec tych dwóch największych ośrodków siły muszą się pozycjonować. Panie doktorze, a gdybyśmy przyjrzeli się temu, co dzieje się w administracji amerykańskiej przy okazji tej wojny, tego zawieszenia broni, tego rozejmu i tego procesu, pokojowego. J.D. Vance rzeczywiście popadł w niełaskę u prezydenta Trumpa. On miał być tym, który sprzeciwiał się rozpoczęciu tej operacji przeciwko Iranowi. Teraz został wysłany do Islamabadu. Trochę tak jak na ścięcie. No bo wszyscy chyba sobie zdawaliśmy sprawę, że, że od razu sukcesu tych rozmów pokojowych to nie będzie. Ja myślę, że to nawet nie jest dokładnie to, że on popadł w niełaskę. Jego zdanie zostało oczywiście zignorowane, no bo uznano tutaj prezydent i pozostali jego współpracownicy uznali, że jednak ta wojna musi zostać przeprowadzona, żeby na przykład zdegradować zdolności rano do produkcji broni jądrowej, czy też być może właśnie zmienić ustawienie na szachownicy w Zatoce Perskiej na bardziej korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast właśnie dzięki Temu, no to była jedyna osoba, której Iranczycy chcieli zaufać. Iran wręcz domagał się kogoś, kto, kto nie, nie prowadził już rozmów z nimi wcześniej. To znaczy, oczywiście, Steve Whitcoff i Jared Kushner byli obecni przy tych rozmowach, natomiast głównym negocjatorem miał być właśnie Jay Vance, ponieważ on nie brał udziału we wcześniejszych rozmowach, a Irańczycy uznali, że dwukrotnie już Amerykanie wykorzystali negocjacje do tego, żeby przeprowadzić zaskakujące uderzenia, no i chcieli rozmawiać z kimś, kto, kto do tej pory w tych rozmowach nie brał udziału i być może też to, że J.D. Van został schowany niejako w pierwszych dniach tego konfliktu, to też było zamierzone działanie po to właśnie, żeby zostawić sobie opcję na to, że jak przyjdzie do, do rozmów, no to będzie ktoś, kto, kto, kto aktywnie w tej wojnie do tej pory nie brał udziału. Czy brak zaangażowania albo niewystarczające zaangażowanie z punktu widzenia prezydenta Trumpa, sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO, w te operacje przeciwko Iranowi, może być realnym pretekstem dla którego prezydent Trump rzeczywiście może rozważać wyjście Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego albo takie w nim funkcjonowanie, żeby no, bardzo utrudnić te zdolności odstraszania i obrony, które są wpisane w to czym jest NATO. Myślę, że raczej to drugie rozwiązanie, czyli utrudnienie życia, zwłaszcza tym państwom, które po pierwsze nie wydają tyle na obronność, ile Amerykanie by się spodziewali, ile by chcieli. I to jest konsekwentna pozycja wszystkich amerykańskich prezydentów od lat 90., czy nawet jeszcze od kiedy na to powstało, bo zawsze też nawet prezydent Eisenhower miał z tym problem i musiał grozić krajom natowskim, żeby, żeby już w latach 50. zwiększały odpowiednio swoje wydatki na obronność. Natomiast wyjście z NATO raczej nie, ale właśnie być może przesunięcie części jednostek amerykańskich na wschodnią flankę NATO, o której Amerykanie wypowiadają się znacznie lepiej, czy tak jak biorąc pod uwagę zachowanie prezydenta Estonii, jak możemy pomóc. To oczywiście istotnie nic nie kosztowało, bo niewiele Estonia mogło pomóc Amerykanom, natomiast wyrażenie gotowości no, pokazało, że są, że są po stronie Amerykanów. Trudniej będzie to w przypadku właśnie takich krajów jak Francja, Niemcy, Hiszpania, czy, czy, czy Wielka Brytania. Niemcy i Francja to są państwa, o których od wielu lat się mówi, że mają nastawienie antyamerykanie amerykański i że to nastawienie też przekłada się nie tylko na elity polityczne, ale też społeczeństwo. W przypadku Wielkiej Brytanii mamy do czynienia po prostu ze skrajnie lewicowym rządem premiera Starmera, który jest no, na marginesie mówiąc uznawany za jednego ze słabszych premierów w ogóle w historii Wielkiej Brytanii. Być może zmiana rządów na partię konserwatywną albo partię reformy przyniosłaby też zmianę w stosunkach między Londynem a, a Waszyngtonem. No i chyba ta sama sytuacja jest, jeśli chodzi o stosunki na linii Madryt, Madryt z Waszyngtonem. Natomiast możemy się spodziewać tego, że właśnie część tych krajów będzie utracić część y, wojska amerykańskich. Część bas może zostać właśnie właśnie przesunięta i być może w momencie, kiedy będą potrzebowały jakiegoś amerykańskiego wsparcia, no to wtedy albo tego wsparcia nie będzie, albo cena za to wsparcie będzie odpowiednio wyższa, bo, no, bo tego chyba należy się spodziewać. No, wycofanie się w tym momencie z NATO, Stanów Zjednoczonych m, nie sądzę, żeby żeby było poważną ofertą, to jest oczywiście całkowicie w stylu prezydenta Trumpa i, i który zawsze wyciąga najcięższe armaty na początek rozmów czy czy potencjalnych negocjacji. Natomiast no praktycznie to pewny, pewnie będą właśnie takie takie karanie przy nadarzających się okazjach, karanie w cudzysłowie oczywiście tych, e, tych sojuszników, którzy w tym momencie e, odmówili współpracy. A poza tym warto zauważyć, że no, niejako e, prezydent Trump dokonał testu e, tego, jak zachowają się e, sojusznicy w, w Europie Zachodniej. No i ten test wypadł dla tych sojuszników negatywnie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. A jak wypad Padł test dla samych Stanów Zjednoczonych w konfrontacji z Iranem? Na pewno Amerykanie pokazali to, że mają sprawne siły zbrojne, że są w stanie tego typu dużego, dużej skali operacje przeprowadzić, że niewątpliwie w ciągu tych 40 nie im się w znaczący sposób zdegradować zdolności irańskie. Oczywiście nie wszystkie. Tutaj trzeba oddać też Iranowi, że to postawienie na zdolności asymetryczne właśnie. Mhm. Drony, pociski balistyczne, drony morskie, małe łodzie, obrona, prawda? I rozproszona obrona i też rozproszony system dowodzenia z taką dużą e, autonomią lokalnych dowódców. To pozwoliło przetrwać i pozwoliło no, odpowiadać w, w taki, a nie inny sposób na, na, na, działania, na działania Amerykanów i Izraelczyków y, jednocześnie. Y, no, mają argument dzięki temu w postaci zamkniętej inny Ormuz. Politycznie na razie jest tak, że y, no, reżim Adlachów przetrwał. Militarnie, gdybyśmy popatrzyli na skutki ataków amerykańskich Izraelskich, to oczywiście wygrali, wygrali Amerykanie i Izraelczycy. A tutaj jaki będzie ostateczny bilans? Zobaczymy również w przyszłości. I bilans e... także dla świata, bo, bo świat także na tej wojnie cierpi. Panie doktorze, mam nadzieję, tak. że będzie w najbliższym czasie jeszcze okazja, żeby na ten temat porozmawiać. Za tę dzisiejszą niedzielną rozmowę bardzo dziękuję. Pan doktor Krzysztof Winkler-Warsaw Enterprise dziękuję. Institute był z nami. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Dziękuję również państwu za wspólnie spędzone przedpołudnie. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.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 W imienia Witolda Lutosławskiego, koncert z cyklu Mistrzowskie Interpretacje. Dwa muzyczne światy. Romantyczna emocjonalność koncertu skrzypcowego Johannesa Bramsa i klasyczna klarowność 88. Symfonii g Józefa Hajdna. W partii solowej Bartłomiej Nizioł. Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej poprowadzi Przemysław Jugajski. Dziś godzina 18. Bilety na polskie radio bilety24.pl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 Reklamie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie działającym od dwóch lat wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.